Dzisiaj znajdujemy się w takim, można powiedzieć, zwierzęciarniom, czyli pokazuję tutaj. Są po prostu teraria ze zwierzakami z cross Dzisiaj będziemy troszkę rozmawiać o zwierzakach i zaczynamy trochę od dupy strony, czyli od małego zoo, ale mamy tutaj węża. Całkiem ładny, taki na górze brązowy, na dale pomarańczowy. Taki ma długi pyszczek, znowu to jest podcast z cyklu, szkoda, że tego nie widzicie. Salmon, to się tak nazywa, Bellit racer, czyli familia culubriade, nombre po łacinie mastigodrymas melanolomus. O, właśnie, zjada jaszczurki, żaby, myszy oraz jajka. Więc witam Was serdecznie w tym podcaście. Będziemy dzisiaj rozmawiać troszkę o zwierzakach. Tutaj mamy, o kurde, tu jest większy, tu jest większy. W zasadzie mógłbym włączyć kamerkę, ale chyba mi się nie chce. Dzisiaj mam zły dzień, mówiąc szczerze. Słychać to trochę po moim głosie. Chory jestem. Przyjechałem tutaj w te góry i mnie trochę przewiało. O ja, ale ten jest zajebiste. Czy ja mam jakiś aparat? Mam. Nie mam aparatu, mam telefon. Muszę zrobić. W każdym razie przewiało mnie. Słyszycie, w nocy dostałem jakiś drgałek i, i różnych innych takich, i miałem gorączeczkę i wziąłem gripeksy i różne inne pierdały. W ogóle przywiozłem ze sobą mnóstwo leków, wiadomo w moim stanie i wieku. To trzeba brać troszkę więcej rzeczy. W każdym razie, w każdym razie, no już trochę lepiej, cały ranek, można powiedzieć, albo pół dnia, jak kto woli. Przesiedziałem w hotelu na słoneczku i trochę w internecie stukając, rozmawiając, sprawdzając, co zrobić, jakbym chciał przetransportować moje ciało do Polski. Albo do Irlandii. Nie, do Polski. Tam moja kochana mamusia by odebrała szkarłatną skrzynkę ze zwłokami, synusia. Tak, wyjąłem ja już telefon z mojego plecaka. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać, tak jak Wam powiedziałem, już o zwierzakach. Trochę zasępiłem dzisiaj, bo bilet kosztował 13 dolarów, a ja miałem tylko 9. No Ale wiadomo, z Poznania jestem. Trzeba trochę kombinować. Więc powiedziałem, że solo tego, go no dolares. No i Pani powiedziała, że wpuści mnie na studenta. I tak to. I tak to właśnie wyszło. I byłem wcześniej na kurczeczku, takim, to się nazywają tutaj rzeczy, e, m, m, jak to się nazywają sofa, so, nie, nie, so, no, przypomnę sobie, w każdym razie taka lokalna kuchnia, gdzie jest trochę taniej i są takie lokalne rzeczy, nie jakieś kosmosy, więc, więc całkiem, całkiem sympatycznie. O, ja idzie wąż, o, ale zajebiste, właśnie mi wchodzi w obiektyw, więc... Fąż mi wchodzi w obiektyw i ja wam wchodzę i ja wam wchodzę w reklamy. Zatem zapraszam Was na dzisiejszy podcast. Ja sobie trochę pogadam, porobę zdjęcia i, no i zobaczymy co i jak. Do usłyszenia za chwileczkę. wiara Wiara, ja nazywam się Przemysław Szczepaniuk, a wysłuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Może jako. Zwieżone. Zwieżone. I pudłate, i łaciate, pręgowane i łaciate. Te, co skaczą, i próbują na nasz program zapraszają było. Nie ma nic lepszego niż podcast Dawidzińskiego. Nie ma nic lepszego niż podcast Dawidzińskiego. Dziękuję. Get over to you guys, so the dung beetle's really really cool. He actually shovels well hoop with his head. His head is shaped like a shovel. O zwierzakach dzisiaj zaczęliśmy z wężami, z jaszczurami, z różnymi potworami a teraz y, zapraszamy na mariposa Gardenia de Mariposas. Przesłuchajmy pani, co mówi. z biurem a powiedzmy kwiatkami z motylami jest trochę przejścia w każdym razie witam was serdecznie po raz drugi no i cóż dzisiaj bardziej namiętne i piękniejsze rzeczy niż w pierwszym wejściu dzisiaj motyle bo nie że właśnie że to są motyle więc zobaczymy co z tego będzie i cóż Słuchajmy, zobaczmy. To też będzie. Zobaczmy, jak to będzie. Mariposa libre Que i na Solo Serdecznie witamy w motyra, motylarni Wróciłem już po całym e, obchodzeniu wszystkiego do pierwszego pawilonu I mamy takie motyle mm, Zobaczcie na zdjęcia taki brązowe z wielkim okiem. Jak najlepiej usiedlić motyle. Kto pomyśli? Kto wymyśli? Kto mi powie? Um, powiem Wam za chwilę. I jest tutaj dużo motyli. Chociaż troszkę myślałem, że będzie tak wchodzisz i po prostu milion motyli. Mój Jezus właśnie zaatakował, zaatakował mnie jeden. Zaatakował mnie. Chyba właśnie mi usiadł. Zrobię zdjęcie. Usiadł mi na ramieniu sobie, tak. Zrobił cztery rundki wokół mnie i powiedział Dawidziński, chyba jesteś fajny. O, poleciał. Chyba jesteś fajny. Skosztował mnie. Powąchał. Pomachał skrzydłami i poleciał dalej. To wiecie, jak najlepiej usiedzieć motyle? Spić je. Spić. Tutaj jest dużo... Owoców takich, co się robi z owocami, jak one leżą długo. Nie budwieją, tylko fermentują. O właśnie. I te motyle takie są w takim stanie właśnie. Niektóre se leżą na boku, niektóre leżą do góry nogami, niektóre w ogóle jakoś takie są śpiące. Można go po prostu podnieść, to co robię teraz, i położę sobie go na przykład na koszuli. Proszę bardzo. I jest bardzo ładny. I zrobię wam specjalnie dla podcastu, nie tylko dla orów. Dzisiaj y, zdjęcie z, z motylem. Proszę bardzo. O drugim ja zaatakował. Proszę bardzo, wideo zrobię z moją nagrywajką. Oj, ciężki jest ten motyl, muszę wam powiedzieć. E, bo. Y, bo. No, czuć go, czuć go. Tak, z pół kilo może ważyć. Może nie. Tutaj drugi, proszę bardzo. zobaczcie O, proszę bardzo. Bardzo ładny. Taki brązowy, ale w środku niebieski. Poleciał sobie właśnie. A ten ma bardzo ładne oczy, takie jak ja, niebieskie. Więc, więc jest bardzo fajny, sympatyczny. No i w ogóle jest to bardzo miło, sympatycznie. Przepraszam, że tak mi się odle, od, odległ mikrofon, ale musiałem tutaj z Zanobiusza popilnować. Odłożę go z powrotem. Naprawdę jest, jakbyście go tak wzięli, to jest wielkości mojego nagrywajka. Jest całkiem duży i sympatyczny. W większości te motyle tutaj są właśnie te brązowe, z niebieskim. Fajne są, bo lata zrobi jedna kółko wokół ciebie, drugie kółko wokół ciebie, trzecie kółko i ja potem się siada na, na tobie i, i nie wiem, pogłaskaj mnie, pogiglaj mnie. Albo uj Jezus, usiadł mi na szyi. Um, nie, nie to, że, że coś robią, nie? ale... Tak fajnie giglają, więc, więc tak to wygląda. Zrobię wam kilka zdjęć właśnie jak te naćpane motylesy siedzą i, i jedzą. Mają ładne skrzydła, takie opalizujące, niebieskie. Od zewnątrz jak w, Od zewnątrz są takie po prostu, takie oko wielkie, a w środku niebieskie. E, muszę wam powiedzieć o tej całej wizycie, że trochę tak myślałem, że będzie więcej potworów różnych innych rzeczy, ale nie było źle. Nie było źle, fajnie. Fajnie, że można sobie przyjść potem, jak już ten tur cały minie. Za 15 dolarów to wszystko kosztuje, e, więc nie jest źle. E, trochę tych motyli tutaj jest. Szczególnie właśnie w tym pierwszym pawilonie tutaj, gdzie jestem. E, jest tych niebieskich dużo. Niektóre są takie trochę obszarpane, niektóre są nówki i peweks, e, więc, więc nie jest całkowicie Źle. W ogóle fajne, mówię, że ten motyl podlatuje do ciebie, robi trzy rundki, robi badanie terenu i siada na, na tobie. I nie wiem, daj mi wódeczki albo daj mi jakiegoś czegoś. Właśnie jeden cel leży na ziemi, drugi wokół niego w koło lata. I ten mówi: Gościu, wstawa i polataj ze mną albo coś w tym stylu. Więc jak już powiedziałem, o, za, zaatakował go, usiadł mu na głowie i zaczął go obkładać skrzydłami. Bardzo fajnie to wygląda. Nie widziałem, że motyle są takie te drapieżne, można by tak powiedzieć. Gotam tą trąbką, trzy nawet latają, tą trąbką gotam dziabie, dziabie, dziabie i ten. I całkowicie sympatycznie zrobię Wam ten, yy, zrobię Wam małe wideo albo coś, jak motyle się atakują. Zatem tak to wygląda, tak to wszystko się tutaj dzieje, całkiem sympatycznie. Tak jak Wam wspomniałem w podcastach z lasu. Że troszkę było mi, nie to, że przykro, ale trochę myślałem, że będzie więcej tych zwierzaków, że będą nas, że będą nas wszędzie, wszędzie obskakiwać i różne inne takie rzeczy robić. A tutaj tych zwierzaków było troszkę mało, więc, więc ta wizyta wcześniejsza do potworów, a teraz do Motlarni. To jest takie właśnie zwieńczenie tego wszystkiego i nawet jak są trochę tutaj zamknięte, to bardzo fajnie to wszystko wygląda i naprawdę... Jestem zadowolony, czyli joso i mucio, jak to mówię w tutejszym języku. Zatem e, pobawię się jeszcze trochę aparatem, zrobię jeszcze trochę zdjęć. Patyczaki tu są też takie, miałem przed chwilą w ręce patyczaka i modliszkę, bo modliszka też tutaj była. E, no, modliszka trochę mnie ale leźliśko. E, ale była malutka, taka mniej więcej z dwa pudełko od zapałek, więc nie było nie było źle. Dobra, to tyle i wracamy. Już powoli sobie będę szedł dalej. O, ale ładny motyl taki niebieski. Są mi usiadło coś na plecach. Czuję, jak ten motyl mi dał. On jest naprawdę taki um, z 10 cm może 12 ma wysokość skrzydeł, a jak rozpiętość ma chyba z 20, więc naprawdę są takie monsterosy wielkie. Więc, więc tak to wygląda. Zatem dziękuję Wam i wrócimy, wrócimy po chwili. Witajcie i nie tylko dla orłów, słuchajcie. To mówiłem ja, Jożim z bazii. Mam duszę zaklętą w motylu. Kokonem białym chroniona, czasem wyfrunie. Lecz wraca, poraniona. Skrzydłami los ponadrywał a goić się długo muszą. Nikt tego nie rozumie, że mam jedną parę skrzydeł. Nikt nie dał mi drugich. Kocham nocne latanie, gdy gwiazdy na niebie świecą. Kocham księżyca blask, latarenkę maleńką. W ogrodzie na listku siadam, Otulam skrzydełka ciszą i słucham, jak ziemia opowiada, jak ptak nocny w gałęziach śpiewa, jak ziemia brana w ramiona nocy cichym szelestem drzew ukojona odpoczywa. W zaklętym ogrodzie Moja dusza jak motyl cudownością życia, ciszy, powoli z zachwytu, zasypia z wszystkich żółwi żółwi, węży, potworów pijam zimną kolę, wiem, że niezdrowa wiem, ale Um, um, wstąpiłem do Wstąpiłem do um, Takiego przybytku Jadalniczego Zaraz wam powiem Pani mi nakłada właśnie troszeczkę ryżu Do kurczaka I, i będę jadł za chwilę Dziękuję uh -huh. i Takie użytki tutejsze dla no takie można powiedzieć kuchnia lokalna, tysiąc was soda. O, jest. Soda, czyli no takie tutejsze właśnie dobre jedzenie, ale tańsze dużo. A możemy sobie tutaj zjeść właśnie troszkę ryżu z kurczaczkiem takim typu KFC, ale robimy tutaj na miejscu. To mm, dobrze? To mówiłem jeszcze sałatkę. Powiedziałem Wam ostatnio, że tak mi się wydaje, że nie lubię tutaj sałaty, bo smakuje jak kolendra. Kolendra zabija wszystko. Nawet miłość. Bo no, ja jestem tutaj i można sobie zamówić na przykład mm, taką, takiego placka, Rozmawiam się. En, en Yucado de Pollo, czyli taki jakby placek, w środku jest wrzucony kurczek za jedyny tysiąc diabłów, to są 2 dolary Potem jest Porción de Pollo Asado, czyli taki kurczaczek, ale już nie zawijany i z taką salsą fajną Mamy za dwa tysiące diabłów, potem mamy Hamburger Esa, to pewnie wiecie co to jest, de Pechuga de pollo i Keso za jedyne 2,5 to jest jakieś 5 dolarów no i potem mamy tacos potem mamy Lenslada verde, Lenslada do verde i tylko taka Encelada verde czyli leczuga, seboja i tomaty. to jest na 1800 diabów czyli nie jest to źle I jak mówiłem, wydaje mi się, że tutaj jest troszkę za drogo, ale na wakacjach nie liczy więc, więc jest ok więc udaję się teraz do motylarni. Zobaczymy, co będzie. Jakiś pies koło mnie chodzi? Pewnie będzie chciał coś do żarcia. A co? Pewnie. A dam więc, więc jak to wygląda dzisiaj luźny podcast? zwierzęcony. Bo zwierzęta też trzeba czasem jeść. Dziękuję. I Motyl. Motyl chciał mieć narzeczoną. Pragnął, rzecz jasna, małego, miłego kwiatka. Patrzył na nie. Siedziały wszystkie na swoich łodyżkach grzecznie i cichutko, jak przystało porządnym panienkom, jeśli nie są zaręczone. Ale tyle ich było do wyboru, że zaczęło to być dla niego zbyt trudne. Nie miał ochoty się z tym męczyć, więc poleciał do stokrotki. Francuzi nazywają ją margaretką. Wiedzą, że potrafi wróżyć, no i wróży, gdy zakochani zrywają płatek za płatkiem i przy każdym zadają pytanie o ukochaną osobę. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje. I takie rzeczy. Wszyscy pytają w swoich językach. Motyl też przyleciał, żeby zapytać, ale nie zrywał płatków, tylko każdy Ucałował Wychodził z założenia Że najdalej można zajść dobrem Margareto, stokrotna słodka moja Jest pani najmądrzejszą niewiastą wśród kwiatów Potrafi pani wróżyć Proszę mi powiedzieć No to było dobre A w następnym odcinku Filip poruszy takie tematy Wiecie jaki jest największy problem tych mostów? Że one mają przeźroczyste dno Taką siateczkę jak z płotu i to jest najgorsze jak się patrzy w dół to można się posikać więc yy, już potem jak powiedziałem nie patrzyłem zamykałem oczy i szedłem.